Witajcie wszyscy jeszcze raz. Głosimy Królestwo Boże i to wszystko, co to oznacza. Ale zanim przejdę do tematu, chciałbym się upewnić, że transmisja idzie do tyłu i że słychać głos. Nie tylko do tego tyłu, ale do tego tyłu, który jest jeszcze bardziej z tyłu. Tak? Dobrze. Przypominam też z całą miłością i szacunkiem o pewnych zasadach, które dotyczą korzystania z tamtego pomieszczenia z tyłu. Cieszymy się, że je mamy. Cieszymy się, że technika pozwala nam przenosić dźwięki i obraz. Pozdrawiam was, którzy tam jesteście. Ale pamiętajmy o tym, że na biurku wyłożone są pewne zasady. Bardzo proszę, abyśmy szanowali się wzajemnie i ich przestrzegali. A najlepiej, kiedy możemy być razem tutaj wszyscy i w tej atmosferze bliskości uczyć się wzajemnego przebywania. To tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, a raczej zachęciłem. Głosimy wartości Królestwa Bożego. Jeśli je głosimy, to znaczy, i mam nadzieję, że tak to rozumiemy, że chcemy je także czynić. No bo cóż nam zgłoszenia, mówienia, jeśli nie bylibyśmy zainteresowani ich wykonywaniem. Biblia z grubsza, możemy powiedzieć, definiuje nam wręcz Królestwo Boże. Bardzo znany i często cytowany werset zapisany w liście do Rzymian 14-17 mówi nam, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Mamy więc pewną zwięzłą definicję, która oczywiście nie wyczerpuje całej głębi, ona jest pewnym opisem, skrótem, ale... Słowo Boże również informuje nas i wyjaśnia nam, kiedy i w jakich okolicznościach Królestwo Boże jest w ogóle dla nas dostępne. Pierwszym warunkiem, o którym czytamy i mam na sercu, aby to powiedzieć, choć temat zasadniczy mojego zwiastowania będzie troszkę inny, ale tym pierwszym warunkiem, który dotyczy naszego udziału w Królestwie Bożym jest upamiętanie. Inaczej możemy powiedzieć nawrócenie, Możemy powiedzieć zmiana kierunku życia, czyli moja decyzja. Podejmuję decyzję o tym, że chcę iść za Bogiem, że interesuje mnie Jego droga, interesuje mnie Jego wola ponad wszystko. Mam dosyć starego życia. I świadomość tego, że Bóg jest sędzią, powoduje, że chcę dokonać upamiętania. Pamiętajmy o tym, że Bóg może być dla nas albo sędzią, albo zbawicielem. Nie ma opcji pośredniej. Bóg jest albo Twoim sędzią, albo Twoim Zbawicielem. Więc albo Cię sądzi, kiepsko z Tobą, albo Cię zbawił i prowadzi Cię. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, dlatego że kiedy jesteś zbawiony, kiedy należysz do Boga, to nie znaczy, że On już Ciebie nie sądzi. Sądzi Ciebie, ale w inny sposób i w innym celu. Sądzi cię ku wychowaniu. Sądzi cię ku poprawie. Spotykają Ciebie trudności, a może smaganie i karcenie, dlatego że Bóg chce Cię zmieniać. I już nie po to, aby Cię potępić, ale po to, aby Cię wychować i polepszyć. A więc Boże smaganie, Boży sąd dotyczy także wierzących, ale powtarzam w zupełnie innym celu. Drugim warunkiem, o którym mówił Pan Jezus, jeżeli chodzi o udział w Królestwie Bożym, jest nowo narodzenie. Mam nadzieję, że pamiętamy rozmowę Jezusa z Nikodemem, Ewangelia Jana, rozdział 3. Jezus powiedział, jeśli się ktoś na nowo nie narodzi, nie może zobaczyć Królestwa Bożego, nie mówiąc o wejściu do Niego. Nawet nie ujrzy Królestwa Bożego. i Nikodem był zdziwiony. A więc ten pierwszy krok, upamiętanie, to jest krok naszej wiary, to jest nasza decyzja, to jest to, co ja robię, to jest to, na co ja się decyduję. Boże Słowo mnie dotyka. Świadomość, że Bóg jest sędzią, powoduje, że dokonuje upamiętania. Robię krok w stronę Boga. Nowonarodzenie natomiast jest suwerennym dziełem Ducha Świętego. Nikt z nas sam z siebie nie może się na nowo narodzić. I kiedy stajemy się nowym stworzeniem, wszystko staje się właśnie nowe, inne. Inaczej rozumujemy, inaczej rozumiemy świat, inaczej rozróżniamy dobro i zło, otrzymujemy zupełnie nową wrażliwość na to, co jest dookoła nas, otrzymujemy nowe sumienie. Czy wiecie, o czym mówię? Kiwajcie głowami bardziej energicznie, bo... O, dziękuję, tak jest fajnie. Słowo Boże staje się dla nas pokarmem. Bóg jest dla nas kimś najważniejszym i bliski jak nigdy. Jego słowa pragniemy, jest ono wyrocznią, a duchowa rodzina Kościół to ludzie, których kochamy i do których tęsknimy. No i żadnego amen. Bóg jest dla nas najważniejszy. Jego słowo jest wyrocznym i pokarmem. Rodzinę Bożą kochamy i tęsknimy. Za każdym, kto tu jest, tęsknisz? No właśnie. W rodzinie też tak bywa. Ale to nie znaczy, że nie jesteśmy rodziną. To są dwa nierozłączne warunki. One mówią o tym, w jaki sposób dostępny jest Królestwo Boże, jak do Niego wejść. Jeżeli je spełniasz, to dobrze. Jeżeli nie, to one na ciebie czekają. Widzicie, co jest taka ciekawa rzecz. Ewangelia to jest dobra nowina. To jest dobra wiadomość. Teraz wyobraźcie sobie Jana Chrzciciela i chwilę po nim Jezusa który, głosząc dobrą nowinę, mówi tak. Włodziu, mam dla ciebie świetną wiadomość. Upamiętaj się. Rozumiecie to? Andrzeju, jest fantastyczna sprawa. Musisz pokutować. Mariolu, słuchaj, to jest rewelacyjne, co ci teraz powiem. Na kolana i pokutuj. Upamiętaj się. To jest dobra nowina. Jezus nie powiedział, ani Jan Chrzciciel, na przykład coś takiego. Radujcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Mówi, upamiętajcie się Robercie, Ty wiesz Jezus nie mówił też nie bójcie się na przykład, bo przybliża się Królestwo Niebios, on zaczął od upamiętajcie się i to jest dobra nowina, dobra wiadomość zaczyna się źle, pozornie źle bo ona dotyka nas dotyka naszej pychy, naszego egoizmu naszej cielesności jest pozornie złe, Bóg mówi słuchaj, jest wspaniała wiadomość są wieczne w czasy w niebie ale muszę Cię złamać musisz umrzeć. Dlatego pamiętaj się, zmień życie. I tak się zaczyna dobra nowina. Czasami niektórzy myślą, że przez wiedzę o Bogu i porządne nawet religijne życie mają załatwiony temat. Czytamy taką historię, to jest Ewangelia Marka, rozdział 12. Możecie zajrzeć do tego miejsca. Wiersze 28 do 34. Jezus odpowiadał na pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. Jezus mówi, że będziesz miłował Pana Boga swego z całej siły, serca, ze wszystkich sił myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. W zasadzie jest to połączone w jedno, w jedną całość. Bóg widzi to integralnie, nie możemy miłować Boga, a być obojętnymi na bliźniego. I wtedy jeden z uczonych w piśmie, który to pytanie mu zadał, mówi, tak Panie, to prawda, powiedziałeś prawdę, że to znaczy więcej niż ofiary, całopalenia, Jezus odpowiada mu w bardzo znamienny sposób. Ten religijny, pobożny człowiek usłyszał takie słowa od Jezusa. To jest werset 34, Marek 12.34. A Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, powiedział mu niedaleki jesteś Królestwa Bożego. Niedaleki. Niedaleki, ale jeszcze nie w Królestwie Bożego. Więc dobry kierunek, właściwa rzecz, dużo wiesz o Bogu, rozumiesz Jego słowo, Rozumiesz, co On chce ci powiedzieć? Fajnie, dobrze. Jesteś na właściwej drodze. Już masz niedaleko, ale potrzeba czegoś jeszcze. A tym czymś jest upamiętanie, tym czymś jest nowonarodzenie. Tak więc mam fantastyczną wiadomość. Opamiętaj się, jeżeli nie jesteś w Królestwie Bożym. A opamiętanie oznacza po prostu podjęcie decyzji i zmianę kierunku życia. To tyle tytułem takiego wstępu. Tak jak mówię, czuwałem potrzebę, żeby to powiedzieć. A teraz chciałbym przejść do takiej zasadniczej części mojego dzielenia się na dzisiaj, dlatego że wydaje się, że jedna szczególna cecha, właściwość, czy też wartość Królestwa Bożego jest jakby bardziej wyeksponowana niż pozostałe. We fragmencie, który czytaliśmy, który cytowałem z pamięci, Rzymian 14, 17, napisane jest, że Królestwo Boże to, i tutaj w kolejności sprawiedliwość, a potem pokój i radość. Więc sprawiedliwość jest na pierwszym miejscu w tej krótkiej definicji. Kiedy Jezus mówił do swoich uczniów w kazaniu na górze i dzisiaj w wersecie, ten werset umieszczony jest na slajdzie powitalnym, Mateusz 6,33, we fragmencie, który mówi o trosce czy o też nietroszczeniu się o sprawy doczesne, Jezus powiedział, ale szukajcie najpierw, Królestwa Bożego i Jego radości? Nie. Pokoju? Nie. Jego sprawiedliwości. Więc szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I wydaje mi się, nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, że ta cecha jest w szczególny sposób wyeksponowana, podkreślona. To zwraca moją uwagę. Nie chcę tu tworzyć jakiejś nowej teologii, ale dostrzegam tę zasadę. Sprawiedliwość jest podstawą pokoju, spokoju, zgody, bezpieczeństwa, dobrych relacji między ludźmi. To dotyczy zarówno sytuacji w miejscu pracy, w domu, w szkole, jak i też sytuacji międzynarodowej. Sprawiedliwość jest podstawą pokoju, zgody i budowania. Brak sprawiedliwości zaburza wszystko, powoduje, że wszystko można stracić, wszystko może ulec ruinie. My mówimy dzisiaj o sprawiedliwości Królestwa Bożego. Wiecie, bo problemem jest to, że tą ludzką sprawiedliwość różnie się pojmuje, ona jest subiektywna. Chyba wszyscy oglądaliśmy film sami swoim. Tam pada słynne zdanie sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Tak często pojmujemy sprawiedliwość i nie o taką sprawiedliwość nam dzisiaj chodzi w Królestwie Bożym i w Kościele, że ona musi być po mojej stronie bo jak nie, to mam granaty w kieszeni. Mogę je szybko odbezpieczyć i rzucić. Czasami taki granat eksploduje gdzieś. Odłamki lecą dookoła. Krew się leje. Cierpienie trzeba leczyć. Przepraszać, godzić. Lepiej nie rzucać granatami. Niech sprawiedliwość będzie po stronie sprawiedliwego Boga. Sprawiedliwość Królestwa Bożego zaskakuje. Dzisiaj podam pewien przykład. Ten przykład dotyczy równego udziału w łupach wojennych. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 30. To jest czas, kiedy panowanie Saula, króla Saula nad Izraelem dobiega końca. Jego dni są policzone, przed nim jeszcze jedna bitwa z Filistynczykami, w której zginie. A jego następca, młodszy, to pokolenie, Dawid, urasta w siły, gromadzi wokół siebie ludzi, Zdobywa majątek i organizuje upieszcze wyprawy na okolic, okoliczne narody, państwa, kraje. Zamieszkuje w miejscu nazywanym Syklag I podczas jego nieobecności w tymże mieście na Syklag najechali śmiertelni wrogowie Izraela Amalekici. Amalekici zajęli miasto Syklag, puścili je z dymem, uprowadzili wszystkich ludzi i też złupili je, łącznie ze zwierzętami. Dawid wyrusza w pogoń za Amalekitami, chcąc odzyskać swoje żony, swoich ludzi, dobytek, prowadząc także tych, którzy wszystko stracili w wyniku najazdu Amalekitów. Udało mu się zebrać 600 ludzi. Amalekitów było znacznie więcej. I kiedy w pościgu zbliżał się do Amalekitów, nastąpiła bardzo ciekawa rzecz. Przeczytajmy wersety 9 i 10. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim, i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg. Zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Bardzo ciekawa sprawa. 200 ludzi zostaje. Byli zbyt osłabieni. Być może wyprawa wojenna, z której dopiero co wrócili wyczerpała zupełnie ich siły być może w tym pochodzie na kolejną wyprawę przeliczyli się ze swoimi możliwościami, być może zwytań, zwyczajnie otarli sobie stopy nie mogli iść, może zachorowali, może stracili ducha nie wiemy dokładnie jakie były przyczyny tego osłabienia ale z pewnością nie nadawali się w tym momencie do walki na pierwszym froncie, na pierwszej linii frontu zostali Jedna trzecia armii. Dawid wyruszył z pozostałymi czterystoma ludźmi wersety 16-20. A oto byli oni, amalekici, rozproszeni po całej okolicy. Jedli i pili i weselili się z powodu obfitego łupu, jaki zagarnęli w ziemi filistyńskiej i w ziemi judzkiej. Dawid urządził wśród nich rzeź, od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko czterystu młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego. Ani z synów, ani z córek, ani złupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Zebrali potem wszystkie owce i bydło, które spędzono przed nim I wołano, to jest zdobycz Dawida. A więc, chwała Bogu, udało się odzyskać straconych ludzi, i stracony majątek. Pan dał zwycięstwo. Dawid wraca z tymi 400 wojownikami i spotykają się z tymi 200. I teraz, co się stało z tymi 200 osłabionymi? Bo to jest ważne dzisiaj. 21 do 26, przeczytajmy. To ta historia powie nam najlepiej. A gdy Dawid przyszedł do 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby pójść za Dawidem, tak iż pozostawił ich nad potokiem Besor, oni wyszli na spotkanie Dawida i wojska, które było z nim. A gdy Dawid zbliżył się do tych ludzi, pozdrowił ich. Lecz odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników, którzy wyruszyli z Dawidem i rzekli, ponieważ nie poszli oni z nami, nie damy im nic ze zdobyczy, którą odzyskaliśmy. Niech każdy zabiera tylko swoją żonę i dzieci i niech idą. A Dawid na to. Nie róbcie tak, bracia moi z tym, co nam Pan dał. On nas uchronił i wydał tę zgraję, która na nas napadła w nasze ręce. Któż was usłucha w tej sprawie? Gdyż jaki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który pozostaje przy Jukach, jednakowo się on podzielą. Od tego dnia począwszy, uczynił to ustawą i prawem dla Izraela. I tak jest aż do dnia dzisiejszego. A gdy przyszedł Dawid do Sykla wysłał część łupu starszym Judy według ich miast z tymi słowy. Oto dar dla was złupu wrogów Pana. Nastąpiła różnica zdań między Dawidem, a niektórymi z tych 400, tych walecznych, którzy byli na pierwszej linii frontu. Nie wiem, czy pamiętacie moje dzielenie na temat różnicy zdań, jaka wynikła między Pawłem a Barnabą. Barnaba chciał zabrać kolejną podróż Jana Marka, Paweł uważał, że skoro on, ten Jan Marek, odstąpił niedawno, zostawił ich, nie ma prawa dalej uczestniczyć w podróży misyjnej. Z powodu tej różnicy zdań rozstali się. Mija czas, Jan Marek wraca w łaskę Pawła. Czytamy, że ponownie połączyły ich serdeczne więzi, ale to jest ten sam mechanizm, widzicie? Ci, którzy są na pierwszej linii frontu, czasami wydają się sobie tak ważni, tak cenni, tak doskonali, a ci, którzy zostali przy Jukach, w zasadzie co oni znaczą. Pamiętajmy, że jeżeli toczy się wojna, wojna toczy się na dwóch frontach. Jest front linii walki, okopy i jest front na zapleczu. W fabrykach, na roli, w transporcie. Ordery dostają ci, którzy walczą w okopach, ale nie zrobiliby nic, gdyby nie ci, którzy są przy Jukach. Tych 200 osłabionych zostało przy Jukach. Wiecie co? Oni nie byli bezużyteczni, oni sobie nie poszli do domu. Oni nie rozproszyli się gdzieś. Oni pozostali w miejscu, w którym mogli pozostać. Bo w tym momencie osiągnęli pewien kres swoich możliwości i sił i zajęli się tym, co było ważne. Pilnowali sprzętu wojskowego, juków, żywności, kocy, namiotów, odzieży, zwierząt, które też były zapasem żywności. Pilnowali juków. Kto miał to robić? Ktoś musiał się tym zająć. I teraz Dawid, widząc tych ludzi. Wiemy, że Dawid był mężem według Bożego serca, a Dawid ich pozdrawia. Oto wraca zmęczony, narażał życie, własną skórę, nastawiał pierś. To był miecza. W każdej chwili mógł zginąć. A tych dwustu sobie tam spokojnie siedzi, że piją kawę. Nie, nie mieli kawy wtedy jeszcze. Herbaty też chyba jeszcze nie znam. Odpoczywają. Dawid ich pozdrawia. I ta, ta sytuacja stała się powodem do ustanowienia nowego prawa. I to jest sprawiedliwość Królestwa Bożego. Dlatego, że nie każdy z nas jest tak zwanym frontmanem. Nie każdy z nas jest na pierwszej linii frontu, nie każdy z nas jest tym, kto jest liderem, ewangelistą, z nadzieją, człowiekiem odpowiedzialnym, widocznym, walecznym. Są ci, którzy tworzą zaplecze. Są ci, których na ogół nie widać, nie słychać, ale bez nich zwycięstwo tych na pierwszej linii byłoby niemożliwe. Jak często mnie tu widzicie i słyszycie, tu z przodu? No, widzę że po niektórych minach za często. Też tak uważam, a jak często widzicie i słyszycie na przykład tutaj moją Basie? Kilka razy w roku? Przy jakichś ogłoszeniach? Przy występach szkółki? Dwa, trzy razy w roku, cztery? To, że ja tu stoję dzisiaj możliwe jest dzięki temu, że Basia, no mówiąc przenośnie, jest przy Jukach. Ona pilnuje tego, bez czego ja nie mogłem walczyć. To jest tylko taki drobny przykład. Wszyscy doceniamy wagę modlitwy. Amen? Wiemy, że bez modlitwy to nic nie pójdzie łatwo. Mamy grupę modlitewną. Ile osób tak średnio bywa na spotkaniach modlitewnych? Coś, coś koło palców mojej ręki. Czasami więcej, czasami mniej. Bez tych modlitw byłoby kiepsko z nami. Bez tego boju, który jest toczony przez Zbyszka, Netkę, przez innych. To jest to stanie przy Jukach w tym momencie, kiedy trzeba tworzyć to tło, duchowe zaplecze. Kto z nas wie, ile pieniędzy wrzucane jest do koszyka. Oczywiście skarbniczka ona podlicza, ale niektóre są anonimowe. Kto z nas wie, kto wrzuca najwięcej? nie Jezus wie. Ty może rzucić tysiąc złotych. Ktoś może rzucić dziesięć złotych i to będzie ten wdowi grosz, o którym Jezus powie, że ona rzuciła najwięcej. To jest sprawiedliwość Królestwa Bożego. I ta uboga wdowa ma taki sam dział w Królestwie Bożym jak ten, to z obfitości daje coś, co nie jest dla niego obciążeniem. To jest sprawiedliwość Królestwa Bożego. I to jest niesamowite, że nie robiąc tego samego, mamy równy udział w błogosławieństwie Bożym, które spada na cały Kościół. To jest sprawiedliwość Królestwa Bożego. Z tym, że ważna uwaga. Bóg zna twoje serce i twoje siły. I Bóg naprawdę wie, czy jesteś osłabiony i niezdolny do dalszej walki i przemieszczania się i musisz zostać przy łukach, czy to jest też twoje, twoja rola, czy też symulujesz albo dezerterujesz. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. Zgadza się? A zatem... Bóg zna twoje siły. Jeśli robisz to, co możesz w danej chwili, to jesteś współautorem zwycięstwa. Jesteś współautorem zwycięstwa, jeśli robisz w danej chwili to, co możesz. Dawid właściwie oparł się na pewnym precedensie, który zapisany jest w Czwartej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 31, wiersze 25-27. Czwarta Mojżeszowa, 31, 25-27. To był podział łupów, po pokonaniu Midianitów. I rzekł Pan do Mojżesza, policzcie ty i Eleazar, kapłan, i naczelnicy rodów w zboże, zdobycz w ludziach i w bydle. Podziel ten zdobycz na pół pomiędzy uczestników bitwy, którzy wyruszyli do boju i pomiędzy cały zbór. Podziel na pół. Moglibyśmy powiedzieć, że to niesprawiedliwe. Ci walczyli, narażali życie, a ci, którzy nic nie robili, też mają dostać, jak to jest. To jest sprawiedliwość Królestwa Bożego, której mamy szukać. Nie czuj się sfrustrowany czy winny, że nie, nie służysz tak, jak ci na czele, ale jeśli robisz z całego serca to, co możesz robić w danej chwili, powtórzę, jeżeli robisz z całego serca i ze wszystkich sił, które są tobie dostępne, to, co możesz w danej chwili, twoja służba przynosi błogosławieństwo, jest potrzebna i dzięki Bogu za Ciebie. To może być modlitwa, dawanie, gościna, zachęta, zadbanie o czyjeś potrzeby. Może jesteś ubogą emerytką, może jesteś osobą nieśmiałą, a może masz kryzys, może przechodzisz osłabienie, może zdarłeś sobie nogi. Rób to, co możesz w danej chwili. Rób to, co możesz w danym czasie. Pan Jezus powiedział też bardzo ciekawą przypowieść, podobieństwo o pracy w winnicy. Mówi nam o tym Ewangelia, Mateusza rozdział 20, wersety 1 do 16, rzecz sprowadza się do nierównej wypłaty, nie równej wypłaty za nierówną pracę. Oto pan winnicy wyszedł rano, wynają ludzi do pracy. Potem wyszedł koło południa znalazł kolejnych, również ich wynają. Po południu jeszcze godzinę przed zakończeniem prac, jeszcze wynają, i potem przyszedł czas wypłaty dniówki. Ci, którzy pracowali od końca Dostali po denarze No i wyobraźcie sobie radość Tych, którzy pracowali od rana Myślą sobie tak Jak ten pracował godzinę Dostał denara A ja pracowałem 12 godzin No to A jednak zdziwili się Dlatego, że też dostali po denarze Nie podobało im się Jezus nie jest socjalistą Jezus nie jest też kapitalistą Jezus nie jest ani po prawicy, ani po lewicy, chyba że po prawicy Ojca. Jezus zaprowadza sprawiedliwość Królestwa Bożego. I ta myśl, którą chciałbym wam zostawić, to jest taka. Nie osądzaj innych według tego, czego nie zrobili, ale bądź gotowy dzielić się tym, co Pan to by dał. Jeśli ktoś stymuluje i dezerteruje, Bóg go osądzi. Nie twoja to sprawa. Ale jeśli jesteś w Królestwie Bożym, i symulujesz, i dezerterujesz, to mam dla ciebie wspaniałą wiadomość. Upamiętaj się. To jest dobra wiadomość. Upamiętaj się. Zmień kierunek życia. To jest sprawiedliwość królestwa, bo Bóg, który zna serce i twoje siły jest w stanie tobie, z ciebie osądzić, poprowadzić. Sprawiedliwość królestwa to wierna służba na pełną i prawdziwą miarę twoich sił i możliwości. I to jest ta puenta. Niech ona jeszcze raz zabrzmi. Sprawiedliwość Królestwa, ta, o której dzisiaj mówię, to wierna służba na pełną i prawdziwą miarę Twoich sił i możliwości. Zarówno tych, którzy są na tej pierwszej linii walki, są widoczni, waleczni, słynni, dostają ordery, jak i ci, którzy gdzieś tam z tyłu tworzą całe zaplecze dla tych, którzy są z przodu. Sprawiedliwość Królestwa to też udział w błogosławieństwie całego Kościoła. Dawid wysłał nawet łupy do miast Judy. I często jest tak, że przebudzony kościół, namaszczeni słudzy, są w stanie błogosławić nie tylko swoje życie, nie tylko lokalne kościół, ale to błogosławieństwo rozchodzić po całym kraju, po różnych miejscach, po cały świat. są kościoły, którym Bóg szczególnie dużo powierzył. I dzięki temu również my mamy udział w ich łupach. Czytamy książki, słuchamy kazań, jeździmy na konferencje, zapraszamy gości. To są ich łupy. W porównaniu z niektórymi my jesteśmy przy Jukach. A jednak oni dzielą się. Bo Pan im dał. To Pan im dał. Dlaczego mają skąpić? Jeżeli Pan Tobie daje, nie zatrzymuj tego. Roznawaj no to. Szukajcie najpierw sprawiedliwości Jego. Amen.